Book 2ูสามสิบสี่สาบนรถไฟวัปถียงกูวัปถียงูนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับ czy t o jest p o c i ą g do berlina Czy to jest pociąg do Berlina? Rorfi om rai krab. O której odjeżdża ten pociąg? O której odjeżdża ten pociąg? Rorfi bei theng Berlin mrai krab. O której ten pociąg będzie w Berlinie? O której ten pociąg będzie w Berlinie? Ko toot krab, pum ko paan noi dai mei krab. Przepraszam, czy mogę przejść? Przepraszam, czy mogę przejść? Помкіт вані п i n a n н а н o о м помкраб. To jest chyba moje miejsce. To jest chyba moje miejsce. п о м k і т в а к у н а н n тінангом помкраб. Судzę, że pan, pani siedzi na moim miejscu. s ą d z ę że pan, pani siedzi na moim miejscu. Tu n y ł o ł n y krap. Gdzie jest wagon sypialny? Gdzie jest wagon sypialny? Tu n i a n y na kbołny krap. k b o ł n a krap. A gdzie jest wagon jadalny? Na początku. A gdzie jest wagon jadalny? Na początku. Czy mogę spać na dole? Czy mogę spać n d Czy mogę spać r d o a p Czy mogę spać na dole? Czy mogę spać na dole? Czy mogę p r k Czy mogę spać po środku? Czy mogę spać o o p d o Czy mogę spać po środku? Czy mogę spać po środku? Czy mogę spać na górze? Czy mogę spać na górze? Kiedy będziemy na granicy? Kiedy będziemy na granicy? Jak długo trwa podróż do Berlina? Jak długo trwa podróż do Berlina? a i a u chám, i krap. Czy ten pociąg ma opóźnienie? Czy ten pociąg ma opóźnienie? Kunmijaray Ard, ma pan pani coś do czytania? Ma pan pani coś do czytania? มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมครับ Czy można tu dostać coś do jedzenia i picia? Czy można tu dostać coś do jedzenia i picia? คุณช่วยปลุกผมตอนเจ็ดโมงได้ไหมครับ Może mnie Pan, Pani, obudzić o si s i ó d m e งอาจจะมีพันพานี้ตื่นเช้าเจด m e j